Radioterapia 15 października każdego roku w wielu krajach obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. Corocznie tylko w naszym kraju ponad 40 tysięcy kobiet doświadcza poronienia. Dwa tysiące kolejnych dzieci rodzi się martwo. Pięć tysięcy dzieci nie dożywa 18 urodzin. Mimo ogromu tych liczb, temat straty dziecka jest rzadko poruszany, zarówno w mediach, jak i w rozmowach prywatnych. Dlaczego o Dniu Dziecka Utraconego? Rozmawiam z Agnieszką Żydonis, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Witam cię, Agnieszko. Witam również. Co dzieje się z rodzicami po śmierci dziecka? Strata dziecka jest dla rodziców wielką tragedią. Niezależnie od tego, czy dziecko miało kilka lat, miesięcy, bądź też zmarło jeszcze przed narodzeniem, Śmierć dziecka, własnego dziecka jest niemal czymś niemożliwym do ogarnięcia umysłem, a czasem rodzice muszą być świadkami choroby lub cierpienia i śmierci własnych dzieci. Co więcej, rodzice muszą z tym dalej jakoś żyć. Choć mogą mieć pod swoją opieką inne dzieci, bądź też mogą stać się rodzicami ponownie w przyszłości, jednak już nic nie wypełni tej pustki, którą zostawiło po sobie zmarłe dziecko. Należy jednak pamiętać, że pomimo tak ogromnej straty, rodzice nadal mają przed sobą przyszłość, jakkolwiek bezbarwna czy też bezwartościowa może się ona na początku wydawać. Tak naprawdę niezależnie od wieku dziecka, czy jest to niemowlę czy nastolatek, uczucia, które wywołuje ta śmierć są druzgocące. Choć śmierć może zabrać dziecko ze sobą, miłość do niego jednak nigdy nie przeminie. Śmierć dziecka jest jednym z najcięższych doświadczeń, z jakimi trzeba nauczyć się żyć. A z jakimi reakcjami spotykają się rodzice po stracie? Zdarza się niestety, że rodzice po śmierci dziecka spotykają się z rozmaitymi formami osądzania. Następstwem tak naprawdę każdego tragicznego wypadku jest szukanie winnych. W przypadku śmierci dziecka za winnych mogą być uznawani rodzice, podczas gdy w rzeczywistości dochodzi być może do tragicznego zbiegu okoliczności w przypadku poronienia czy też śmierci okołoporodowej. Taki społeczny stereotyp oskarża najczęściej matkę, która być może nie dbała o siebie w czasie ciąży. Innym problemem rodziców po stracie jest odmawianie im prawa do, do żałoby, pomimo tego, że niedokończona żałoba blokuje uczucia na wiele lat i źle wpływa na stosunek do kolejnych dzieci. Rozpacz po zmarłym dziecku, tym bardziej nienarodzonym jeszcze dziecku, bywa źle postrzegana przez otoczenie. Szczególnie dotyczy to, jak powiedziałam, poronień, w przypadku których żałoba może być postrzegana jako dziwactwo. Myślę, że należy również zwrócić uwagę na wciąż niewielką znajomość problemu rodziców po stracie dziecka w środowiskach, które mogłyby tym rodzicom najbardziej pomóc. Chodzi mi tutaj o lekarzy, o psychologów, o osoby duchowne. Strata dziecka jest trudnym problemem, być może zbyt rzadko poruszanym. Jakie powinny być postawy wobec rodziców, którzy przedwcześnie utracili swoje dzieci? Na pewno bardzo ważne jest, aby nie bagatelizować. Im mniejsze dziecko, tym częściej się to niestety zdarza. Nagle wszyscy chcą przekonać matkę, że na tym etapie ciąży, to ona jeszcze nie zdążyła się przyzwyczaić, że nie czuła ruchów dziecka, że go nie urodziła, że to jeszcze nie było dziecko. Tak naprawdę lepiej powiedzieć zwykłe współczuję ci, bardzo mi przykro. Postarać się zrozumieć, co przeżywają osieroceni rodzice, a nie zbywać takimi ogólnikowymi frazesami. Bardzo ważne jest, aby nie pomniejszać straty rodziców. Każdy rodzic ma prawo do żałoby, nawet jeżeli dziecko było ledwie widoczne. Śmierć dziecka jest tak trudnym doświadczeniem, że potrzeba czasu, aby świat wrócił do normy. Wiele osób doświadczeń realnych oczekiwań ze strony najbliższych, dlatego nie pytajmy, czy już zapomniałaś, jeszcze płaczesz, już się pozbierałaś, czy też weź się w garść. Lepiej powiedzieć, wiem, że ci ciężko, to musi być trudne, bądź też płacz, jeżeli to ci pomaga. Bardzo ważne jest również to, aby nie uciekać od takich rodziców. Jest to kolejne doświadczenie wielu par, to właśnie takie zostawianie ich samym sobie wobec nieszczęścia. Wtedy milkną telefony, nie ma rozmów na ten temat, nie ma zaproszeń do spotkań. A gdy przypadkiem pojawia się temat w rozmowie, to zazwyczaj następuje szybka jego zmiana albo też milczenie. A rodzice czekają, aż ktoś zadzwoni, wspomni im, imię dziecka, pobędzie razem. Warto im pokazać, że jesteśmy blisko, że mogą na nas liczyć. Czasami nie potrzeba żadnych słów, wystarczy gest przyjaźni, przygarnięcie, pozwolenie na płacz czy też wysłuchanie ze zrozumieniem. 15 października w wielu miastach Polski odprawione zostaną msze święte w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców, a także odbędą się spotkania rodziców po stracie. Informacje o nich znajdują się na stronie Stowarzyszenia Rodziców po poronieniu www.poronienie.pl. Ten dzień powinien stać się dniem pamięci o utraconych dzieciach, nie tylko dla ich rodziców, ale dla całego społeczeństwa. Radioterapia.